Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, Wszystko co mybocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com nekropolitan". Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 31 grudnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 114 nawyzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim, jak już widzicie po tytule tego odcinka, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o roku 2017 w horrorze, a dokładniej rzecz ujmując o moich i w domyśle pewnie częściowo przynajmniej także waszych oczekiwaniach względem tego przyszłego roku. I w tym momencie pewnie część z was myśli też o podsumowaniu tego roku, który właśnie się kończy, który dzisiaj z mojego punktu widzenia za ile? Za 9 godzin się skończy, z waszego pewnie za godzinę, dwie, może już się skończył. I to podsumowanie się ukaże, ale nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Już widziałem, że na przykład Krzysiek tam w jednej dyskusji poruszył ten temat. To podsumowanie jest w planach, ale ono pamiętacie, jak się rozło, roz, Pamiętacie, jak się rozrosło rok temu. Było wielkie, a w tym roku prawdopodobnie... Znaczy istnieje szansa, że znowu będzie ciutkę, jeszcze większe. I nie do końca wiem, jak to ugryźć. Ja miałem w listopadzie i grudniu dość aktywny czas w moim życiu. I w związku z tym, jak sami też pewnie wiecie, chociażby z podsumowania, z konglomeratu naszej działalności, z tego odcinka Meta, który też się dzisiaj rano jakoś ukazał, dzisiaj 31. Troszkę wypadłem z obiegu podcastowego. miałem najgorszy wynik z ostatniego pół roku, jeżeli chodzi o nagrania. I teraz z tym podsumowaniem też tak się troszkę do tego zabieram, jak pies dojeżdża, bo mam dużo zaległości własnych i też nie do końca wiem, jak właśnie to ugryźć logistycznie, bo to będzie duża rzecz, a nie chcę w tym ugrząsnąć na nie wiem, na pół roku, bo naprawdę istniałaby taka szansa. I nie chcę też, żeby to trwało 30 godzin czy coś, bo po pierwsze to by było już męczące, a po drugie ja bym tego nie miał kiedy zmontować, bo tak się powie, niby teraz właśnie jest ten styczeń, żeby to jakoś ogarnąć, ale zaraz potem będzie sesja, wiecie, studenci będą chcieli poprawiać różne rzeczy, ja też cały czas będę miał tak jak swoje wszystkie inne kursy, może być aktywnie, do tego jeszcze muszę artykuł jeden skończyć pisać, drugi zacząć pisać. Mam ogólnie trochę rzeczy których no, nie mogę zawalić w najbliższym czasie albo których nie przeskoczę, więc po prostu podsumowanie będzie prawdopodobnie za jakieś właśnie 3-4 tygodnie i to też prawdopodobnie będzie jeden odcinek, tylko dwa, bo no, nie damy rady tego pewnie w jednym tygodniu potem zmontować. Zobaczymy jeszcze szczegóły, poznacie za jakiś czas, ale teraz skupmy się na tych oczekiwaniach względem 2017. W tym odcinku chciałbym zrobić takie trzy bloki. Blok literacko-komiksowy, blok growy i filmowy. Więc nie ma tutaj wielkiej filozofii, po prostu przejdziemy sobie przez te trzy media. I i co, chyba możemy już zaczynać. Are you ready now? Nikt nie wie dokładnie, kiedy i jak to się zaczęło. Przez kraj przetacza się przerażająca plaga, która uderza w kolejne miasta. Boston, Detroit, Seattle. Lekarze nazywają to Draco Incendia Trychophyton. Dla wszystkich innych to dragon scale, wysoce zakaźny, śmiertelny zagotnik. Najpierw na ciele pojawiają się piękne, czarno-złote plamy, a następnie ludzie stają w płomieniach. Zakażają się miliony, ogień wybucha wszędzie. Nie ma antidotum, nikt nie jest bezpieczny. Pielęgniarka Harper Grayson opiekowała się setkami zainfekowanych pacjentów, zanim jej szpital całkowicie spłonął. Teraz złote plamy odkryła na własnym ciele. W szpitalu widziała wiele matek, które rodziły zdrowe dzieci, więc wierzy, że jej dziecko też takie będzie, jeżeli ona sama dożyje dnia porodu. Bardziej niż ognia musi jednak unikać zbrojnej bojówki kremacyjnej, samozwańczego oddziału ścigającego bezwzględnie wszystkich tych, którzy ich zdaniem noszą w sobie zagotniki. Gdy ludzkość pogrąża się w płomieniach i szaleństwie, na horyzoncie pojawia się tajemnicza i fascynująca postać. Człowiek w brudnej, żółtej kurce strażaka, noszący żelazny pręt. Szalony strażak, przemierzający ruiny New Hampshire, jak zainfekowany Dragon Scale, zdołał kontrolować w sobie ogień i używa go jako tarczy, broniąc ściganych i broni, gdy mści się za skrzywdzonych. Harper musi poznać jego tajemnicę, nim ogarną ją płomienie. Zachowajcie zimną krew. Nadchodzi strażak. Tak Chciałem zacząć ten segment od Strażaka Joe'ego Hill'a, bo to jest ta książka, na którą ja czekam w przyszłym roku. I to jest chyba jedyna książka, na którą tak naprawdę bardzo mocno czekam. Wspominałem o tym już w Radiu SK, oczywiście, na łamach radia Stephen King. I tutaj po prostu mogę się powtórzyć. Moim zdaniem sam ten punkt wyjścia dla powieści jest niezwykle fascynujący, intrygujący. I to może być też genialny horror. Z jednej strony mam ten potencjał dla horroru cielesnego, tak, te piękne, czarno-złote plamy i następnie proces samozapłonu, myślę, że Hill spokojnie podoła w tej warstwie estetycznej, językowej, by to ładnie ugryźć i w książce mogą znaleźć się naprawdę genialne sceny z tym właśnie wątkiem. Po drugie, wiecie, mamy ten wątek kontrolowania dziwnego wirusa, w ogóle sam wirus, tak, teoretycznie ten temat mi się przejadł w ostatnich latach, tak? Bo ile mieliśmy właśnie filmów o jakichś zakażeniach, epidemiach, wirusach? Najczęściej kończyło się to plagą zombie, czasami plagą wampirów, ale to wszystko już się powoli robiło nudne. Tutaj mamy coś innego. Epidemię zarodnika, który powoduje samospalenie. No, po pierwsze, już samo to wydaje mi się dość kreatywne i ciekawe. Po drugie. Mamy ten wątek no moralny, powiedzmy, tę bojówkę, która wykańcza ludzi noszących w sobie zagotniki, bo wiecie, to nie jest tak, że te osoby muszą być od razu stricte jakoś złe, negatywne, że to są jakieś jacyś psychopaci, jakaś pseudomilitarna bojówka, jakieś dresy, które mordują ludzi. Nie, bo przecież jakby nie patrzeć, oni, znaczy nie wiadomo jak działają, tak i kto to dokładnie będzie, ale wiecie, macie epidemię, i ludzie roznoszący te zarodniki ukrywają się gdzieś tam w ten sposób powodują jeszcze bardziej rozprzestrzenianie się tej epidemii. Więc w sumie tutaj można całkiem fajnie zabawić się kwestiami etycznymi, moralnymi. Mamy te kobiety, które mogą urodzić zdrowe dziecko, chociaż same umrą. Jest tutaj dużo intrygujących wątków I jeszcze sam ten tytułowy strażak, który kontroluje swoją chorobę. Nie wiemy, czy robi to po prostu w związku z tym, że ta choroba Działa tak, a nie inaczej? Czy może ma jakieś nadprzyrodzone siły? Nie wiadomo, kim jest, dlaczego robi to, co robi. Zresztą, co samej choroby też na razie nie wiemy, skąd się wzięła, tak? Czy powstała w sposób naturalny, czy wytworzono ją w jakimś konkretnym celu, w jakichś konkretnych okolicznościach, czy może tutaj zadziałała siła nadprzyrodzona? Jest wiele pytań otwartych. Ja teraz czekam na odpowiedź, ale naprawdę to jest ta pozycja, którą ja chcę dorwać w miarę szybko i, i będę się nią cieszył jak dziecko. Oprócz tego, cóż, gdzie są moje notatki? Wypada wspomnieć, że powstały w tym roku dwa wydawnictwa, ja będę mówił o polskim gruncie akurat w przypadku literatury, bo zagranicznych newsów jakoś bardzo mocno nie śledziłem. Wpadłem na kilka list dotyczących propozycji wydawniczych, ale to były jakieś po prostu dziesiątki, tysiące tytułów i ciężko też było zrobić sensowną selekcję, więc skupiam się na rynku polskim. Powstały w tym roku u nas w ramach tej naszej polskiej grozy dwa wydawnictwa Dom Horroru i Phantom Books. Dom Horroru nie zapowiedział chyba niczego jeszcze konkretnego. Tam było dużo takich zajawek rzekomo mniej lub bardziej intrygujących czytelnika, ale chyba konkretów jeszcze nie podano, zaś Phantom Books już konkrety opublikował. W tym roku ma się ukazać nienasycony Łukasza Radeckiego, a druga pozycja to pełzająca śmierć Tomasza Siwca. I Powiem wam, że z jednej strony ja to na pewno kupię. Wszystkie publikacje tych wydawnictw będę kupował w miarę możliwości na bieżąco, ale jakoś bardzo szczególnie ich nie wyczekuję. Co do domu chorego. No po prostu nie wiem, czego można się spodziewać. Co do Phantom Box troszkę mnie niepokoi to, że już punktem wyjścia jest to, że to będą książki klasy B ocierające się o kicz i tutaj padają właśnie takie różne epitety w kontekście tych publikacji. No jeżeli wydawca z góry podkreśla, że to nie będzie dobra literatura, to no wiecie, no to ja też z góry się nastawiam na to, że to nie będzie coś wartościowego raczej i w związku z tym moje oczekiwania są umiarkowane, ale też nie chcę oceniać tego wszystkiego teraz z tej perspektywy. To, co mnie jeszcze trochę martwi, to to, że Łukasz Radecki planuje znowu wydanie jakiejś astronomicznej liczby publikacji, bo boję się, że może pójść trochę na ilość, a nie na jakość, ale to tak jak mówię, to są tylko takie moje teraz luźne uwagi, bo nie mogę tego ocenić na chwilę obecną. To się dopiero okaże w tym roku. Oprócz tego z polskiego rynku trzeba wymienić jeszcze wydawnictwo C&T, Bibliotekę Grozy, w ramach której w tym roku mogą się ukazać kolejne publikacje Hodgsona, Marion Crawford, Telefany, Artura Conan Doyle'a, Doyle, Jacobsa i Vernona Lee. I tutaj, no cóż, no czekam na każdą z tych publikacji, ja CNT kupuję w miarę na bieżąco, nie wszystko czytam od razu, ale tak czy siak no to są rzeczy, które chcę mieć i które na pewno prędzej czy później się nadrobi choćby z takiego zwyczajnego obowiązku by znać tę klasykę, by znać jak najwięcej nazwisk nie tylko z samego nazwiska, ale też z konkretnych utworów literackich więc oczywiście czekamy na wszystkie publikacje od CNT. mam też nadzieję, że zyski spółka oraz Vesper wydadzą znowu troszkę ciekawej klasyki bo te publikacje też warto mieć w swoich biblioteczkach i jeszcze byłoby miło, gdyby Mac, skoro już w końcu wydał ten dom z liści Danielewskiego to poszedł o krok naprzód i spełnił też inne obietnice. Dotrzymał obietnic związanych z zapowiedziami. Oczywiście bardzo bym się ucieszył, gdyby wydali w końcu Clive'a Barkera i Richarda Matesona, Zwłaszcza w takiej formie, w takiej oprawie w ten sposób, jak ten dom z liści Danielewskiego, no naprawdę to by było coś niesamowitego dla nas, dla fanów tej konkretnej konwencji. Więc tak Barker i Mate są od Maga. I zresztą gdyby ogólnie Mac zaczął wydawać tę swoją własną biblioteczkę grozy, nie pamiętam jak się ten cykl miał nazywać, ale ten swój cykl literackiego horroru, to myślę, że wszyscy bylibyśmy uradowani. Co do innych wydawnictw u nas, nic jakoś super mi się w oczy nie rzuciło. Oczywiście będę wszystko pewnie na bieżąco w miarę skupywał i powoli nadrabiał, chociaż zaległości mam ogromne, dlatego też już powoli mam przesyt samym śledzeniem też wydawnic. Liczę na to, że żeńska scena polskiego horroru, jeżeli chodzi o naszych autorów, rodzimych się troszkę też zaktywizuje, bo nawet gdy przeglądam sobie informacje na temat powieści wydawanych przez kobiety, to widzę, że one są troszkę bardziej zróżnicowane, oryginalne, przynajmniej na tle tych wszystkich masowo produkowanych, często niezwykle konwencjonalnych utworów produkowanych właśnie przez mężczyzn, niejako nie tylko pisanych czasami. Tak, wiem, że to było pejoratywne wyrażenie, ale odnoszę takie, a nie inne wrażenie. I to, jeżeli chodzi o książki, jest Tyle. Tak jak mówię króciutko. Co do komiksów, to tutaj liczę przede wszystkim na Muchę. To, czy, oczywiście jest Egmont, który wyda ostatni tom amerykańskiego wampira, zresztą ostatni na razie, bo jak mi Mando wyjaśnił, będziemy teraz na bieżąco już z tymi wydaniami amerykańskimi. I to już chyba jakoś w styczniu czy w lutym. A oprócz tego liczę przede wszystkim na Muchę, która ma wydać kolejny, kolejne tomy Rabstwa Harrow, Outcastu i, i chyba jeszcze czegoś. Czy chyba czegoś nie zapisałem? I na pewno wyda też łyczy z Scotta Snydera, o których zresztą mówiliśmy z Iskiem. Z Iskiem chyba z Iskiem w nawiedzonym podcaście. Więc będzie co czytać także z tego rynku komiksowego. I tym też, tą informacją kończę segment literacki. Teraz przejdźmy do gier. I teraz będzie tego więcej. O grach ogólnie mało mówię w nawiedzonym podcaście, więc teraz korzystając z okazji przedstawię troszkę więcej informacji. Oczywiście czego możemy się spodziewać od kolejnego roku? Po pierwsze miliona horrorów w VR, w virtual reality, w tej rzeczywistości poszerzonej, wykorzystującej te wszystkie sprzęty od Oculusa, HTC i innych firm. Z rzeczy, które jakoś tam przykuły moją uwagę dwa tytuły. Until Dawn Rush of Blood i Overkills The Walking Dead. Until Dawn Rush of Blood to, to jest szuter na szynach w świecie Until Dawn. To nie jest sequel, ani nic takiego. To jest szuter na szynach w rzeczywistości poszerzonej i Cóż, no może się to sprawdzi. Pamiętam, że za dzieciaka bardzo lubiłem grać w jakiś tam Time Crash czy Time Crisis, w House of the Dead na automatach. I tutaj coś takiego też dostaniemy, przynajmniej tutaj chyba dosłownie na szynach, przynajmniej tak to na trailerze wygląda, że po prostu jesteśmy na jakimś wózeczku w Luna Parku na rollercoasterze, zobaczymy. A ten drugi tytuł Overkill's The Walking Dead... No i tutaj mamy mieć strzelankę kooperacyjną w świecie The Walking Dead. No i w związku z tym, że odpowiada za ten, za ten tytuł studio Overkill, to zapowiada się taki payday Kirchmana. I nie wiem, co o tym myśleć, bo te trailerki też wyglądają spoko, ale mam mieszane uczucia pomimo wszystko, no ale zobaczymy. Oprócz tego na pewno pojawią się miliony symulatorów chodzenia, o których zresztą też w pewnym sensie będę mówił za chwilę, znaczy o kilku takich mniej lub bardziej ambitnych symulatorkach, w których głównie, raczej symulatorkach, grach, w których skupiamy się na eksploracji i powstanie pewnie też milion podróbek Slendera i FNAF-a, wiecie, Five Nights at Freddy's, ale akurat te tytuły raczej zignoruję. No i teraz do konkretów. Kolejność jest raczej przypadkowa, tam po części starałem się to jakoś katalogować, jeżeli są jakieś tytuły podobne, ale w dużej mierze kolejność jest przypadkowa, po prostu mam masę kartek z notatkami z ostatnich tygodni. Więc tak, What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch jest to gra, w której wcielamy się w tę tytułową Edith i zwiedzamy rodzinną posiadłość. Śledzimy w tej posiadłości historię jej poszczególnych właśnie właścicieli, członków rodziny, przy czym wcielamy się w tę postać daną, której historię śledzimy, obserwujemy wszystko z jej punktu widzenia, aż do jej śmierci. I W ten sposób, teoretycznie, jeżeli dobrze rozumiem, przechodząc przez te ostatnie chwile życia poszczególnych bohaterów, poznajemy historię całej godziny. Może być ciekawie, ale tutaj naprawdę ten scenariusz musi być porządnie zrealizowany, bo jeżeli scenariusz nie będzie odpowiednio dobry, to pewnie cała gra też będzie nijak. Kolejny tytuł: Pamela. Przy czym y, Pamela z kropeczkami, tak jako skrót po prostu. P-A-M-I-L-A. -e jest to. Y, ta Pamela to jest sztuczna inteligencja, z którą współpracujemy. Sama gra to pierwsza osobowy survival w otwartym świecie. Rozgrywa się akcja tego tytułu na takiej futurystycznej, dystopijnej mieście, wyspie mieście Eden. I w tym naszym Edenie dziwna choroba zabija lub też doprowadza do szaleństwa ludzi. Mówię dziwna, gdyż o ile dobrze zrozumiałem, doprowadza ona do niekontrolowanego rozrostu kości i albo zamienia ludzi w takie żywe statuły, albo właśnie sprawia, że zaczynają wariować, tracić zmysły. I ten nasz futurystyczny dystopijny Eden staje się takim piekłem na ziemi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poza tym pojawią się remake System Shock'a. No cóż, no chyba warto czekać, zwłaszcza, że odpowiada za niego Night Dive Studios, czyli ten oryginalny dystrybutor. Pojawi się Dead Island 2 być może, przy czym... Wiecie, jestem ogromnym fanem Dead Island pierwszego, Dead Island Riptid, Dead Island tego, tego, tego. Boże, nie Dead Island, Dying Slide. A teraz ma być to Dead Island 2 i oczywiście nie wypuszczone przez Techland, tylko przez właśnie nie wypuszczone. Wypuszcza to Deep Silver, ale za pierwszy Dead Island i za Riptid odpowiadał Techland, za to ma odpowiadać jakieś Sumo Digital i no teoretycznie ja bym chciał zobaczyć co z tego wyjdzie, ale od 2015 roku, kiedy ta gra się miała pierwszy raz ukazać, nie ma jakichś szczególnie fascynujących newsów na ten temat, cały czas widzę te same grafiki, ten sam filmik, więc diabli wiedzą jak to będzie z tym tytułem, a szkoda, bo The Talent to była fajna franczyza, ale z drugiej strony mamy Dying slide. Więc my Polacy nie mamy na co narzekać. A co będzie z tym tytułem, to zobaczmy. Może w końcu w tym 2017 roku coś ruszy. Oprócz tego zapowiedziano Days Gone na PS4. I to też ma być taki sandbox zombie i craftingiem, dlatego nie będę o tym nic więcej mówił, bo też wiele nie wiadomo. No kolejny sandbox z zombie i craftingiem, tyle. Za to tytułem dużo bardziej ciekawym i trygującym jest We Happy Few. London Bridge has fallen down. It's fallen down. Fallen down. London Bridge has fallen down. My Take the keys and lock them up. Yes, go on, do it. Lock them up. Yeah, lock them up. Take the keys and lock them up. My family. We Happy Few to gra, której akcja rozgrywa się w Wellington Wells, w okupowanej przez nazistów Anglii, to jest taka historia alternatywna, mamy rok 1964, i wszyscy mieszkańcy tego miasteczka, tego Wellington Wells, przyjmują pewnego rodzaju narkotyk. Lek o nazwie Joy, który ich, no co tu dużo mówić, otumania i czyni szczęśliwymi. I my tego leku nie przyjmujemy. Ma być to taki survivalowy rogalik w konwencji dystopijnego horroru. I no... Mnie się to podoba. Grafikę mamy niefotorealistyczną, fotorealistyczną, wręcz przeciwnie, taką troszkę też komiksową, acz komiksową. Nie wiem, jak to ująć. No, jest bardzo specyficzna, ale też bardzo ładna i czuć w niej też tę właśnie dystopię. To niby jest ładne, ale zarazem, jak się na to wszystko patrzy, na te miny bohaterów chociażby, to czuć pewnego rodzaju dyskomfort. Całość wygląda pięknie i niepokojąco. Całość wygląda pięknie i niepokojąco. Mamy ten nasz taki retrofuturystyczny świat. Y, u progu katastrofy też. To wszystko przypomina mi trochę serial Being Hunted, ale tylko trochę. Zresztą ja lubię bardzo tam ten tytuł, więc na We Happy Few też czekam. Mamy mieć proceduralnie generowany świat. Y, ciągłe udawanie, także jesteśmy właśnie tą osobą pod wpływem Joy, ale tak naprawdę to jest tylko takie przedstawienie, teatrzyk, żeby nie wpaść, bo to w końcu ma być rogalik, tam też z elementami nie wiem, może skradania. Ma być dużo czarnego humoru i dostajemy podobno trzy tryby rozgrywki. Jakiś fabularny story, jakiś sandboxowy i jeszcze trzeci, który nazywa się chyba Willy, ale o nim na chwilę obecną niczego nie wiem. Gra już jest obecna na Steamie w Early Accessie. Na razie jest droga, bo chyba 30 euro kosztuje niecałe, ale no mam nadzieję, że się rozwinie, że zostanie wydana i wtedy na jakiś wyprzedaż ją zgarnę, bo zapowiada się naprawdę ciekawie. We Happy Few. W ogóle wszystkie tytuły pewnie wrzucę na fanpage. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę przed wyjściem ale jak nie, to jutro po prostu uzupełnię i sobie będziecie mogli poszukać. A co do właśnie materiałów, trailerów, ja teraz nie będę miał czasu, żeby to wszystko wmontowywać w podcast, więc po prostu w najbliższym czasie na fanpage'u też będę publikował linki, materiały z jakimś komentarzem, może lub też bez, to jeżeli ktoś będzie śledził Facebooka, to tam raz dziennie, dwa razy dziennie będzie mógł sobie znaleźć coś na ten temat i doczytać, doobejrzeć, etc., albo znaleźć na własną rękę po tytułach. Tak więc We Happy Few. Kolejnym tytułem, na który jakoś tam czekam jest Friday the 13th The Game. Ma być to gra, których w ostatnim czasie troszkę powstało, a mianowicie asynchroniczny tryb multiplayer, gdzie jedna osoba próbuje zniszczyć, pokonać, zabić pozostałe. Trafiamy nad Crystal Lake, i albo wcielamy się w Jasona, albo w turystów. Ostatnio w Dead by Daylight pojawiło się DLC, w którym możemy sterować Michaelem Majersem. Tutaj będziemy mogli wcielić się w naszego kochanego Jasona. I gra. Ona też była zapowiadana już jakiś czas temu. W końcu teraz się udało. Co ciekawe, współpracują z grupą właśnie y, twórców, programistów, etc. Także osoby związane z samą franczyzą filmową. Na pewno współpracowali przy tej grze Sean S. Cunningham, Tom Savini, Kane Hodder i Harry Manfredini. Więc mamy porządne wsparcie dla tego projektu i teraz jak to wygląda no fabuła jest nieszczególnie istotna ale z drugiej strony mówimy o egranizacji piątku 13. ważny jest tutaj element rywalizacji Tak, mamy ten asynchroniczny tryb multiplayer i co ciekawe twórcy tutaj mówią że w, pomimo wszystko Jason nie będzie przesadzony, on niby ma być w dużej mierze niezniszczalny, ale gracze mają mieć szansę pokonania go w ten czy inny sposób, przy czym to oczywiście nie będzie szczególnie proste, ale podobno ma być w miarę tutaj to wszystko zbalansowane i na to też liczymy oczywiście miejmy nadzieję, że no obietnice zostaną spełnione i że nie będzie to tylko podróbka właśnie chociażby Dead by Daylight after it happened I expected someone to do something I expected parents to show up with questions and concerns I thought the police would have done more but nothing happened Nothing changed. Shh. Quiet. Someone will hear us. They opened it again the next year. And they were back to their old habits. <laughs> Troy, did you hear something? Relax, babe. Probably just Steve trying to scare us. They're just kids, right? So was he. He was just an innocent boy. I was a good... Mother to him, my boy, my sweet, sweet Jason. Kolejny tytuł: Tangiers. Tangiers to surrealistyczna skradanka w świecie z koszmarów sennych. Mamy tutaj taki właśnie dziwny, troszkę surrealistyczny, ale tylko troszkę świat i wcielamy się w postać, która chyba zamiast głowy ma kasetę magnetofonową, może przejmować, blokować jakoś cudze słowa i zdania i potem je chyba wypuszczać i w związku z tym też mylić naszych przeciwników na mapie. To ma być składanka, tak jak powiedziałem. Świat, w którym gramy, może się niby jakoś tam rozpaść. To ma być taki trochę dziki, właśnie horrorowy tif. Ciężko mi coś więcej teraz powiedzieć, bo na razie te materiały są dość skromne, jeżeli chodzi o detale, ale może wyjść z tego też coś ciekawego. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę jest The Hume Trilogy, czy też The Hume Universe. Hume, h -u -m. mamy trzy części tej, tej produkcji. The Hume Abductions, The Hume Game i The Alien Invasion Simulator. Ma być to pierwszoosobowy horror o kosmitach, dostępny także właśnie w VR, ze w rzeczywistości rozszerzonej. Diabli wiedzą, czy wyjdzie z tego coś dobrego. Niby to powstaje na silniku Unreal Engine 4. Wygląda na razie tak sobie, ale to pewnie przez te możliwości VR-u też aktualne, ale z drugiej strony mało jest takich ciekawych tytułów z kosmitami w roli głównej. Do tego ta trzecia część The Alien Invasion Simulator. No może brzmi to na razie nie najlepiej, ale i tak będę śledził newsy, może widzieć coś ciekawego. Teraz dwa tytuły, które pewnie kojarzycie, jeżeli siedzicie w grach związanych z horrorem, czyli Scorn i Agony. Najpierw Scorn. Scorn to tytuł, gra, która będzie się rozgrywała. To wszystko, to są takie trochę przygodowe gry akcją. Tak to chyba najlepiej ująć. W Scorn rozgrywa się ta akcja w świecie zbudowanym z materii organicznej. I to w świecie, który jest tak bardzo inspirowany, twórcy podają przede wszystkim malarstwo Hansa Rudolfa Gigera. Ale oprócz Giger'a ja tutaj widzę też tyle nawiązań do Beksińskiego. Kurczę, świat zbudowany z materii organicznej, inspirowany twórczością Giger'a i Beksińskiego i to tak bardzo, no to nawet trzeba zobaczyć. Tak to już nieważne, jak to będzie wyglądało fabularnie gameplayowo, ale trzeba to będzie zobaczyć. Trzeba się będzie przespacerować po tym świecie, bo zapowiada się naprawdę nieźle. Teasery, które są aktualnie obecne w sieci, mają naprawdę gęsty klimat. Do tego nie tylko sam świat składa się z tej materii organicznej, ale tutaj chyba wszystko się z niej składa, bo nawet nasz pistolet to jest ciało. Ciało, kości, mięśnie. Niesamowita rzecz. Taka trochę amnezja z bronią się nam zapowiada, tylko robiona przez Cronenberga, Beksińskiego i Gigera. Jestem na tak, czekam. Myślę, że będziemy mieli ciekawy tytuł w tym przypadku. I podobnie w przypadku Egony. Egony to też przygodowa gra akcji. Tutaj budzimy się w piekle. Jesteśmy prawdopodobnie jakąś postacią historyczną, chociaż to nie jest do końca jasne. Ja nie wiem, czy my tam będziemy demonem, postacią historyczną, jakimś Judaszem czy czymś innym. W każdym razie budzimy się też w organicznym, obrzydliwym piekle stworzonym z ciała. I to, wiecie, to są takie naprawdę Okropne wizje, tam jakieś właśnie zęby narastające na coś, czy jakieś kończyny spięte w bardzo nienaturalny sposób. Taki typowy też horror cielesny. Mamy amnezję, nie wiemy kim jesteśmy. Przejmujemy kontrolę nad ludźmi, w tym piekle, czy też nad pomniejszymi demonami. Unikamy tych większych, straszniejszych demonów i powoli zmierzamy prawdopodobnie w dół piekła do ostatniego kręgu. Eksplorujemy, by poznać zagadkę własnej przeszłości i tego samego piekła. Też wygląda to niesamowicie. Może być ciekawie. Równie niesamowicie, ale tutaj akurat chodzi o fotorealistyczną grafikę. Raczej wygląda Resident Evil 7, czy też Biohazard 7. Z tym Residentem diabli wiedzą jak to będzie. Premiera już niedługo, bo 24 stycznia. Fani są troszkę podzieleni, bo pierwsze zwiastuny, trailery, demo wskazywały na bardzo silne odejście od formuły, którą znamy z Residentów. Odejście ogólnie jest, tak? Tego nie da się zaprzeczyć, chociażby przez fakt, że nowy rezydent ma mieć pierwszoosobową perspektywę, ma być grą, którą, w której akcję śledzimy z perspektywy pierwszej osoby. Odchodzimy też od tych ostatnich tendencji, bo ostatnie rezydenty były, jakby nie patrzeć, grami akcji. Tak? Tam się przede wszystkim działo, tego strachu było trochę mniej to Znaczy, no okej okay, rezydenty ja jej lubię i bywały momentami straszne, ale jednak akcji było tam dużo, dużo więcej niż kiedyś. Teraz znowu odchodzimy bardziej w kierunku eksploracji. I to był zarzut, że Capcom teraz nie robi kolejnego rezydenta, tylko tworzy Amnezję, Penumbrę, somę, Outlasta, coś w tym stylu, bo te gry się ostatnio wybiły rzeczywiście. Mają teraz miliony klonów. Ale ostatecznie jednak wraz z tym rozwojem kampanii marketingowej, bo też to demo, Biohazardu 7 przypominało trochę PT. Może nie jakoś super mocno, ale jednak właśnie nie było typowym starym rezydentem, i dlatego właśnie ludzie byli trochę poirytowani, ale może nie będzie tak źle. Co jest też istotne, to tutaj. Nie wcielamy się w rolę żadnego agenta walczącego z, z plagą zombie, i, czy też z korporacją naszą kochaną, a w Itana. W Itana, w ogóle to imię ostatnio w horrorach grywych też się tak często powtarza, że no, niesamowite. Wcielamy się w Itana, który poszukuje zaginionej żony i w ramach tych poszukiwań udaje się gdzieś na południe USA do opuszczonej rezydencji, gdzie dzieją się rzeczy. Tak? Scenariusz napisał wyjątkowo ktoś spoza tych dotychczasowych teamów odpowiedzialnych za Resident i w ogóle spoza Azji był Amerykanin Richard Piercy, facet, który napisał też scenariusze do Spec Ops The Line i do pierwszego Fira, więc no myślę, że może być nieźle, tak ta gra będzie bardziej amerykańska, ale pomimo wszystko chyba możemy być spokojni, widziałem też jakieś materiały z Tokyo Game Show przerażoną Japonkę oczywiście w szkolnym uniformie, która ma szkolnym, nie pamiętam teraz sobie dokładnie, ale jakoś tak, która grała w tego rezydenta, no i tam to wyglądało całkiem sympatycznie i też na innych materiałach widać, że jednak pewne elementy, chociażby zarządzanie ekwipunkiem mają powrócić więc zobaczymy, czy to będzie po prostu rezydentowy Outlast, czy coś innego. Pomimo wszystko czekam, przy czym będę musiał kompa wymienić, bo na tym aktualnym mam system 32-bitowy i Resident mi nie pójdzie. Szkoda. Tak, i wspomniałem Outlasta. A, jeszcze może, skoro jesteśmy przy Rezydencie, wstępnie zapowiedziano też remake Resident Evil 2 i w sumie to bardzo miło będzie zobaczyć, jak Leon Nasz kochany Leon Kennedy i nasza Claire Redfield biegają w odświeżonych teksturach po ekranie, więc też czekamy. Resident Evil 2 pierwotnie to był który? 98 chyba. Teraz 2017 może powróci w remake'u, przy czym to raczej w drugiej połowie roku. Tak? Teraz w styczniu Resident Evil 7, a potem w drugiej połowie prawdopodobnie ten remake. Zobaczymy. Tak, i w sumie Outlast'a. Outlast ma mieć sequel w tym roku. Sequel... Po prostu Outlast 2, odpowiadają za niego także czerwone beczki, tak jak za pierwszą część. I co ciekawe, to nie jest kontynuacja, mamy mieć nową lokację, nową historię i troszkę więcej też parkouru i takich elementów uprzyjemniających eksplorację. Zobaczymy jak to będzie, jakby nie patrzeć, czekamy. Czekamy, nie. No, bo Outlast pierwszy był super, więc ten drugi też może być niezły. I powiedziałem o tym demku Resident Evil 7 i o P.T., czyli o demie Silent Hills, grze, która ostatecznie została anulowana. Nie wiadomo, co będzie z tą franczyzą dalej. Bardzo szkoda. Wiemy też, że Kojima planuje jakiś swój film, e, Film, że Kojima planuje jakąś grę, która też ma być jak gdyby spadkobiercą tego, co chciał zawrzeć jakoś tam w Silent Hills. I też ma być taka właśnie bardzo no mroczna, nieprzyjemna, dziwna ale ona może powstawać przez kolejne 5 lat więc nawet nie chciało mi się szukać jej tytułu znowu pewnie za rok, za dwa o niej wspomnę. a teraz wracając do P.T. P.T. było takim sukcesem, że też ma teraz swoich naśladowców w świecie gier komputerowych jednym z takich tytułów jest Visage albo Visage, nie wiem V-I-S-A-G-E -S Wisarz, powiedzmy, zwiedzamy tutaj ponurą posiadłość i staramy się nie zwariować. Musimy rozwiązać zagadkę tego miejsca, a potem z niego uciec. Przeszkadza nam po pierwsze wszystko to, co tam się dzieje, co tam żyje w tym domu, a po drugie także poziom stresu czy też szaleństwa. Jeżeli dobrze zrozumiałem zapowiedzi, to twórcy chcą zaimplementować coś takiego, jak w niektórych grach nawiązujących do Lovecrafta, czyli możliwość zwariowania tak po prostu tego, że postać popadnie w obłęd. Mamy mieć częściowo losowo generowany świat, tylko częściowo, ale jednak rzekomo gra nie będzie w pełni liniowa, będzie kilka możliwości jej ukończenia. I mamy też wsparcie dla VR. No wiecie, jeżeli naprawdę stworzą taki przerażający dom i do tego właśnie z tym wsparciem dla rzeczywistości poszerzonej, może wyjść coś z tego ciekawego, przy czym ja raczej będę grał w to wszystko i tak po prostu na PC, więc no mam nadzieję, że dla takich graczy też będzie to tytuł atrakcyjny. I podobną rzeczą do wisaż jest Ellison Road. To też jest taka troszkę no nie kopia, ale coś inspirowanego bardzo mocno P.T. Tutaj też spędzamy noc w nawiedzonym domu, czy nawet kilka nocy gdzieś na brytyjskich przedmieściach. Eksplorujemy, rozwiązujemy zagadki, walczymy z potworami, czy też w walczymy, chyba bardziej ich unikamy. I to tak samo Wisarz i Ellison Road, P.T., tak? nawiedzony dom i dzieją się rzeczy. Może być ciekawie, to się jeszcze okaże oczywiście. Kolejny tytuł, Routine. Znowu podobna mechanika, ale już inny setting, bo tutaj zwiedzamy opuszczoną bazę na księżycu bodajże. Niestety chwilowo też nie ma żadnych newsów. Nie wiem, czy ten projekt nie upadł. Nie został anulowany, bo naprawdę od dłuższego czasu nie ma informacji, ale z drugiej strony odpowiadają za niego cztery osoby. Bardzo małe studio, więc być może po prostu potrzeba czasu, a rutin w końcu jednak się ukaże. Kolejny tytuł Perception. Perception. W teorii Znowu to samo, ale w praktyce mamy jeden element nowy, jeden element oryginalny, który zmienia bardzo dużo. I it Otóż w Perception znowu trafiałem do nawiedzonego domu, ale ale wcielamy się w niewidomą dziewczynę. Wcielamy się w Cassie, którą przez długi, długi czas prześladują mroczne, nieprzyjemne, nocne koszmary. Bohaterka ostatecznie trafia do tego nawiedzonego domu i próbuje tam rozwikłać zagadkę przeszłości. Domu swojej, nie wiemy do końca, co jest ciekawe. Bohaterka jest niewidoma, więc orientuje się w przestrzeni przy pomocy echolokacji. I twórcy spróbowali jakoś to zaprezentować także w grze. To znaczy w momencie, gdy pojawia się jakiś dźwięk, to my, my widzimy jak gdyby to echo, tę falę dźwiękową, która się rozchodzi po przestrzeni i tak daleko jak się rozchodzi, tak daleko też widzimy przestrzeń i nie widzimy jej dokładnie, tak jakbyśmy obserwowali oczami, tylko widzimy takie czarno-białe kontury przedmiotów, w przestrzeni, więc Twórcy próbują odwzorować widzenie bez użycia zmysłu wzroku. Taki horror oparty na dźwięku w dużej mierze. Oczywiście no tutaj ten zmysł wzroku jakoś jest obecny, ale jest bardzo ograniczony. Do tego odpowiadają za ten tytuł deweloperzy Bioshocka i Dead Space'a. Moim zdaniem to może być jedna z ciekawszych rzeczy. Tak jak wizualnie ten Scorn i Egonny tak samo tutaj pod kątem właśnie czegoś oryginalnego i tego dźwięku w grze, no to Perception może się okazać tym, na co wszyscy czekamy. Ok. Now, why am I here? Hello? Probably should have worked out a plan if someone is, you know, here. What was that? pipes. That's gonna throw me off. Well, I'm pretty good with a wrench. Come on, house. Show me what you got. Kolejny tytuł The Works of Mercy i to jest tytuł polski, stworzony przez polskie studio Pentacle, The Works of Mercy. I jest to przygodowy thriller, jakiś psychopata porywa naszych bliskich, bodajże żonę i córkę, zmusza nas do dokonywania zabójstw i e, wiecie, w nas wzrasta poczucie winy, też powoli popadamy w obłęd, teoretycznie być może zostanie tutaj poruszona kwestia tego, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć w takiej skrajnej sytuacji, gra też ma wspierać rzeczywistość poszerzoną, może być i różnie, tak? bo ten potencjał w sumie jest, tylko z drugiej strony przy pytaniu, jak daleko możemy się posunąć, no to ciekawe, co by było, gdyby gracz na przykład już na wstępie powiedział, że nie, nie będzie nikogo mordował, niczego robił, czy da się w ogóle w ten sposób zakończyć grę i czy wtedy po prostu gra się kończy, nasi bliscy giną, czy może nie będzie takiej opcji. Potencjał tak jak mówię jest, ale diabli wiedzą co studio Pentacle z tym zrobi. Kolejnym polskim tytułem jest Get Even. Get Even od The Farm 51. The Farm 51, polskie studio. Tutaj mamy historię Blacka. Blacka, który zajmuje się pracą dla wpływowych ludzi, dla rządów i który zajmuje się hmm, no eliminowaniem niewygodnych informacji, ukrywaniem pewnych faktów, pozbywaniem się świadków i tak dalej. I w czasie nowego zlecenia nasz Black natrafia na pewien problem. Jaki problem? Otóż jego ofiara się broni i próbuje przeżyć. Co ciekawe, w tym FPS-ie, oprócz właśnie jakiegoś strzelania, walki, eksploracji, mamy znowu coś oryginalnego w jakiś sposób, a mianowicie to, że historia jest prowadzona dwutorowo. Wcielamy się naprzemiennie i w Bleka i w jego ofiarę, co sugeruje, że mamy taką właśnie walkę jeden na jeden przez większość gry, jeżeli scenariusz będzie ciekawy, no to myślę, że sama gra też może być całkiem przyjemna. Zobaczymy. Get Even od The Farm 51. Kolejnym tytułem polskim jest Observer od studia Blueberry przez 2O. I to ma być cyberpankowa przygodówka o detektywie, który hakuje ludzkie umysły, lęki fobie. i fobie. w sumie tyle o tym na chwilę obecną wiadomo. I to chyba wszystko też z polskiego rynku. Oprócz tego jeszcze tutaj sobie zapisałem powstanie Darku. Dark, ale pisane przez d a r -Q. i to ma być przygodówka, nie wiem, 2,5D, to znaczy lokacje są prawdopodobnie wykonane w 3D, ale sam bohater w 2D i to jest taka przygodówka w klimacie i też z estetyką filmów Tima Bartona. Przygodówka o świadomym lśnieniu. Sterujemy Lloydem, uwięzionym w świecie koszmarów sennych. Mamy tutaj w mechanice m.in. przyspieszony oddech, który, wiecie, przyspiesza, gdy dzieje się coś nieprzyjemnego i który jednocześnie sprawia, że jesteśmy słyszalni, a co za tym idzie, widoczni dla naszych przeciwników. Wygląda strasznie i pięknie zarazem. Naprawdę materiały dotychczas opublikowane wyglądają cudownie, więc Darku też warto mieć w pamięci. Oprócz tego e, ma się pojawić Daymare, wiecie, tak jak Nightmare, Daymare 1998. To ma być przygodowy survival, przekomo bardzo trudny, z jakimiś okropnymi potworami, ale e, póki co tyle, więc nie ma się chyba co fascynować. I jeszcze ma powstać Hello Neighbor, czyli skradanka, w której musimy Zakraść się do domu sąsiada, by odkryć tam jego sekret, by przeszukać jego mieszkanie i dostać się do piwnicy, w której być może ten nasz sąsiad coś ukrywa. Podejrzany sąsiad jest oczywiście czujny i będzie próbował za wszelką cenę nas powstrzymać. Tak, nie ułatwi nam naszego zadania. Grafika jest też taka trochę komiksowa, nie jest straszna, kojarzy mi się, była taka gra o dwóch złośliwych sąsiadach, którzy tam sobie wciąż robili na coś, i ta grafika jest podobna, ale pomimo tego, że nie wygląda to wszystko jakoś super strasznie, to zapowiada się ciekawie, zobaczymy co z tego wyjdzie. I jeszcze wyciekły jakieś tam minimalne po prostu nawet nie zajawki, ale e, oznaki tego, że powstaje Left 4 Dead 3. Czy powstanie w tym roku, czy w kolejnych, nie wiadomo, ale wspomnę o tym po prostu tak niejako, ale wspomnę o tym, skoro już jakiś tam news wypłynął w międzyczasie. I to tyle o grach komputerowych. Ja muszę na chwilę odpocząć, a potem jeszcze na chwilę przejdę do filmów. A już za tydzień kolejny na Biedonie Podcaście Sześć. stwierdziłem jednak w międzyczasie, że nie wyrobię się dzisiaj z podsumowaniem filmowym, zwłaszcza, że trzeba to jeszcze zmontować, a o samych książkach, komiksach i grach wyszło 40 minut w związku z czym drugą część podcastu przerzucam na przeszły tydzień a na dzisiaj kończę, bo niestety już szósta i ja teoretycznie powinienem już wyjść z domu, a jeszcze powinienem zrobić kanapki, koreczki, ogólnie troszkę, kilka rzeczy przygotować więc ja się żegnam, życzę wam Cóż, no udanej zabawy sylwestrowej, abyście nie byli tego wieczora sami, abyście nie byli tego wieczora smutni, abyście bawili się dobrze, nieważne w jaki sposób, czy na imprezie gdzieś na mieście, czy wśród znajomych, czy z rodziną, czy w jakimś bardzo kameralnym towarzystwie, czy nie wiem, grając w coś, czy tańcząc, czy pijąc róbcie co chcecie, ważne abyście byli szczęśliwi abyście bawili się dobrze i abyście z uśmiechem na ustach weszli w ten nowy 2017 rok i oczywiście na ten nowy rok życzę wam Spełnienia marzeń, sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym, uczelnianym, każdym innym, wielu fajnych, interesujących, ciekawych, dobrych tekstów kultury, przede wszystkim oczywiście horrorów, także świetnych podcastów, które będą Wam umilały zarówno zimę, jak i wiosnę, jak i lato, jesień i kolejną zimę, cały okrągły rok. Cóż, wszystkiego dobrego kochani, tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia. W kolejnym roku i w następnym nawiedzonym podcaście.